Wiki Wikiradia. Ok, cześć. 30 minut. Będzie pewnie mniej, dlatego, że nie jestem tak dobrym mówcą jak moi poprzednicy, a poza tym jestem tylko jedna, także będę się streszczać. Ja się nazywam Marta Malina. Część z was znam, część z was bierze udział w projektach, które można określić jako projekty glam. Część z Was poznałam wczoraj, a pozostałych mam nadzieję, że uda mi się poznać dzisiaj. E, tytuł. Czy kuluary mogłyby nie przeszkadzać? Tytuł jest dość przypadkowy, ale przyszedł mi do głowy trochę na początku e, mojego stażu pracy, kiedy e, jeszcze powiedzmy w zeszłym roku i w poprzednim sytuacja była taka, że instytucje kultury dosyć nieufnie podchodziły do projektów e, z wikipedystami. Tak, mi no się przynajmniej powina, wydaje. Filmy z najazdami obcych, nawet No więc jakby tu właśnie jest ta analogia, że podejście było mocno nieufne i w związku z tym e, niektóre właśnie filmy czy książki Sci-Fi e, fabuła opisuje wysłanie przez właśnie jakąś cywilizację tylko jednej jednostki, jakiegoś jednego ambasadora, który tam sprawdza, no i być może przeżyje, być może nie przeżyje, być może uda mu się misję spełnić, być może nie. Ale jest właśnie jeden, więc trochę było podobnie, że przyjeżdża mora czeska i być może jej się uda coś z muzeum wydobyć, a być może nie. Um, Krótki rysk historyczny, żeby mniej więcej opisać, jak to wyglądało na początku. Jak zaczynałam pracę w październiku, to stowarzyszenie prowadziło trzy takie oficjalne współprace z instytucjami kultury. Oficjalne to znaczy, że już był taki jakby template, taka formuła utworzona przez zarząd wcześniej, która polegała na tym, że były rozmowy z instytucjami, później przesyłany był list, pismo i podpisywane tak zwane porozumienie o współpracy z tą instytucją, jeżeli się ona na to decydowała. I ten template został jakby pociągnięty dalej, więc na początek wysłałam no, trochę ponad 10 listów do różnych muzeów i archiwów, które rokowały nadzieję albo z powodu swojej otwartości, z powodu tego, że już prowadzą jakąś politykę, która ma na celu, albo udostępnianie na wolnych licencjach, albo no jakieś kroki w odpowiednią stronę, albo takie, które po prostu dysponują dużą ilością zasobów z domeny publicznej. Um, odpowiedzi były mieszane, natomiast z upływem czasu tych odpowiedzi pozytywnych zrobiło się coraz więcej, tak jak na początku Polimery nie, nie wiem, czy w ogóle ktoś się zainteresuje. Gdzieś, gdzieś w lutym marcu zaczęliśmy rozmawiać o planscie rodzaju, bo nagle się okazało, że instytucji zainteresowanych jakimiś działaniami z tego pola jest sporo. Natomiast teraz przychodzę szukać wsparcia oraz pytać, kto jest zainteresowany którym projektem. I tak. Powiedziałam trzy, ale tak naprawdę właściwie prowadzone były cztery projekty, bo wiadomo, że Stowarzyszenie też różne działania prowadziło wcześniej z zachętą. Przede wszystkim była konferencja Open 2013 zorganizowana przez Julię Koszewską. I to był taki pierwszy event, gdzie rzeczywiście dużo też pracowników muzeów, archiwów się dowiedziało, o co w ogóle mniej więcej chodzi. I myśmy tę współpracę właśnie już sformalizowali i podpisali to porozumienie. To była taka pierwsza instytucja, gdzie można było się chwalić, współpracujemy z Zachęta. Potem powiem, jakie są z tym związane problemy. No i od tego czasu pojawiło się kilka innych tego typu projektów. Małopolski Instytut Kultury, podobnie jak Zachęta, po prostu prowadzi politykę otwartościową. I w tym momencie z Jarlę się przygotowujemy do masowego uploadu, to będzie drugi taki masowy upload eee, takiej kolekcji wirtualne Muzea Małopolski. Ponieważ Małopolski Instytut Kultury jakby zrzesza małe, regionalne muzea z terenu Małopolski, oni ten projekt wykonali jakieś 3 lata temu, fotografując Obiekty, rzemiosło, e, stare zegary, antyki, różne rzeczy. E, jest ich około chyba 1000, i z tego mniej więcej połowa e, to jest tak zrobione, że to są głównie obiekty z domeny publicznej. Natomiast fotografowie tego projektu przekazali e, prawa do zdjęć na, na licencjach CC. E, więc, więc to jest taka kolekcja. E, z Państwowym Muzeum Etnograficznym pewnie spora część z Was wie, jest prowadzony projekt Rok z Wikipedią, e, który, który, o którym za długo nie będę mówić, bo, bo można by o nim długo, natomiast jest, jest udokumentowany już całkiem nieźle e, na Wikiprojekcie. Hmm. Zaczęliśmy e, pracować z Archiwem Państwowym w Łodzi, tam po prostu e, wspólnie z Polimarkiem zrobiliśmy szkolenie, i podobnie jak w innych archiwach, sami pracownicy zaczęli po prostu y, ładować swoje zbiory do tokomoc. W tym momencie tam to jest sto, sto kilka obiektów, ale to bardzo systematycznie przyrasta. I podobnie się dzieje w archiwum państwowym w Poznaniu i w Bagacie Po prostu no x, x obiektów w miesiącu y, jest więcej. Natomiast w Łodzi jest to tyle fajnie, że rzeczywiście Pani, która się w to wkręciła, rzeczywiście potem ilustruje artykuły na odpowiednie tematy tymi zdjęciami. to już w statystykach widać, że te zdjęcia są wykorzystywane dalej. Eee, no i jakieś dwa tygodnie temu właśnie zrobiliśmy ten pierwszy masowy upload z archiwum Uniwersytetu Adamowskiego Mazickiewicza. Eee, 8 zdjęć. One są... Myślę, że gdyby porządnie przejrzeć te, te, te zdjęcia, to może powinno być ich trochę mniej, że powinno być ich pewnie 7 tysięcy, bo tam są też zdjęcia z biblioteki tego instytutu, różne, różne podki, które być może nie powinny się tam znajdować, ale przy masowych uploadach no, trzeba przyjąć jakąś filozofię. I, i też jak rozmawiałam z, z osobami, które się za granicą tym zajmują. No to właśnie mówią, no lepiej po prostu to wziąć, a potem ewentualnie można przeglądać i lepiej trochę za dużo, niż bawić się w wybieranie tych zdjęć, bo to zajmie bardzo, bardzo dużo czasu. Eee, I tak, e, Muzeum Kolejnictwa właśnie zaczyna e, pracować z Jackiem Wigiem Finowickim, e, także, także bardzo się z tego cieszę. Pan cieszy, chyba. Mam nadzieję. Pobrasz. Pobrasz eee. Jesteśmy na dobrej drodze też Muzeum Sztuki w Łodzi. To jest z kolei moje ukochane muzeum, e, które ma największą w Polsce i jedną z najlepszych na świecie kolekcji sztuki awangardowej XX wieku. To jest, No i XXI też. A to jest generalnie od lat mniej więcej 20 XX wieku wzwyż. E, Awangarda artystyczna i to jest malarstwo, rzeźba, instalacje e, najwybitniejszych polskich artystów. E, I z nimi jeszcze nie mamy podpisanego porozumienia, to się najprawdopodobniej wydarzy. Więc jeżeli jesteście e, zainteresowani też udziałem w tym projekcie, to, to będę o tym dalej informować, bo to są pierwszorzędne dzieła sztuki. I ja myślę, że muzeum będzie chciało utworzyć jakiś tam, powiedzmy, obraz swojej kolekcji w Wikipedii. Też zależy na tym, żeby napisać o nich hasło po angielsku, żeby pisać hasła o e, kierunkach w sztuce, o, o jakby takich podstawowych sprawach, które są dosyć na razie, powiedzmy, zaniedbane. E, ja już teraz się bawię w tam wstawianie infoboksów, dopisywanie o, o tych artystach. Tam jest dosłownie na razie 50 obiektów, bo oni dopiero na próbę jakby załadowali trochę. Natomiast wydaje mi się, że z tego coś może być. No i dalej są, te, te kolejne instytucje, to są propozycje, ludzie, z którymi rozmawiałam, którzy są gotowi rozpocząć projekt. I na razie te projekty, tutaj, tam dalej od Muzeum Miasta Łodzi, UBCS i tak dalej, um, to są na razie takie pomysły, że być może z ECS warto by było zrobić projekt e, fotograficzny, dlatego że oni mają takie zbiory, gdzie to nie są jakby rzeczy objęte prawem autorskim, tylko obiekty różnego rodzaju, ale są związane z historią Stoczni Gdańskiej. Można by było na absurd właśnie roku obrzędowego z Wikipedią też pomyśleć o takim projekcie, który ma początek i koniec trwa ileś miesięcy, ale żeby to wychodziło, to właśnie tak jak z rokiem obrzędowym trzeba się zadeklarować, że jest X uczestników, Pracujemy w jakichś tam zespołach na przykład w jednym i mamy konkretne zadania, trzeba napisać konkretny plan. Eee, krótko tutaj, to zawsze opowiadam właśnie jak, jak umawiam się, to jest taka trochę spotkanioza, no, tak się też mówi w muzeach, e, żeby opowiadać o tym, o co w ogóle chodzi. E, jest kilka modeli tych, tych działań. E, no, generalnie wszystko opiera się na uploadach. Więc y, albo te uploady są wykonywane przez wolontariuszy, tak jak to jest z Senatem, e, albo sami pracownicy, czyli tak właśnie jest ten model sami pracownicy stopniowo ładują Ci za pomoc. No albo to może być masowy upload, jeżeli z góry jest już copyright clearance, wiadomo, że e, wszystko jest ok z y, prawem autorskim, to po prostu można wtedy jeżeli to jest coś wartościowego, taki masowy upload wdrożyć. E, natomiast no moim zdaniem najciekawsze są właśnie projekty mieszane, bo upload to jest dopiero początek. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie jakby idziemy w tym kierunku, że zwraca się też uwagę na właśnie obrazy, to o czym mówił Finek przedtem. Że żyjemy w kulturze obrazkowej i jedno, to jest potrzebne, a poza tym no to nie jest tylko kultura obrazkowa, to są też właśnie e, jakieś dziedzictwo kultury wizualnej i estetyki. I to jest bardzo dobre, że, że tego typu zasobów będzie, będzie w komens więcej i zasobów też polskich. Więc, więc to jest ok. Natomiast pytanie, co potem dalej z tym robić? I e, dlatego ja staram się najpierw zapytać instytucji, co Was interesuje? A potem wrócić, jeżeli już wiadomo mniej więcej, że są gotowi zrobić to i to, to ja mogę wtedy ogłaszać, tak jak w przypadku roku obrzędowego na przykład, że, e, że, że jest taki projekt do zrealizowania i, i kto miałby ochotę to robić. No w tym momencie, po tym masowym uploadzie z, z archiwum Burszty, e, mam nadzieję, że się też e, ekipa, która już się wcześniej zgłosiła, e, z, zmobilizuje i zarazem razem spróbujemy coś wymyślić. E, można się na przykład teraz z powrotem odezwać do, do tego Instytutu i zapytać, czy być może oni nie mogliby też skrzyknąć grupy studentów. Wtedy moglibyśmy ich przeszkolić z Wikipedii i na podstawie zrobić coś z tymi zdjęciami, e, rzeczywiście, rzeczywiście je wykorzystać w artykułach. Są etnografia jakoś w tym projekcie Glam stoi całkiem mocno. Bo, bo raz szeroko dwa właśnie archiwum bosztyjko, i, i mam wrażenie, że jedno zacznie ino dostawać drugie. E, ok, wstępna to już mówiłam. Więc tak, z rzeczy pozytywnych, e, z trzech takich współprac e, oficjalnych, powiedzmy, e, teraz zrobiło się dziewięć. E, powoduje to też problemy, o których za chwilę. Fajne jest też to, że zaczynają się dzwonić do mnie, zgłaszać muzealnicy, zgłaszać ludzie z bibliotek. No, słyszałem, że, że, że państwo, nie wiem czy dobry numer dzwoni, ale że, że właśnie państwo też udostępniają zasoby w internecie, czy my moglibyśmy coś z tym zrobić i, i jakby tego typu zgłoszeń jest coraz więcej. Fajne jest to, że rok obrzędowy z Wikipedią został Muzeum dostało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, bo też jakby świadczy to trochę o tym, że jesteśmy traktowani poważnie. No i nie wygląda to najgorzej. Natomiast są też problemy. I tak, kontrola jakości w commons. Każdy projekt cierpi na coś trochę innego. Niektóre są uporządkowane w całkiem przyzwoicie. Natomiast yy, lepiej jest, wydaje mi się, właśnie przy masach loadach, bo wtedy z góry jest wszystko już zaplanowane, jak te opisy mają wyglądać, yy, jak szablony mają wyglądać i leci to jakby z jednego modelu. Natomiast yy, w momencie, kiedy robią to pracownicy instytucji albo w momencie, kiedy robią to wolontariusze, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ja sama czasami zapominam czegoś wstawić, potem muszę poprawiać. Więc przy tym jest sporo pracy, gdyby się Wam kiedyś chciało wejść na taki projekt, bo tam są te wszystkie w dziale projektu wszystkie te współprace bieżące wymienione i potem przeklikać się do, do stron w commons, wyłapać parę błędów, to byłoby naprawdę fantastycznie. Drugą rzeczą jest oczywiście Rius. Wiele... Po bardzo fajnych plików leży, wam moc nic się z nimi nie dzieje. Jest Zamoros, gdzie można sobie wpuścić statystykę i zobaczyć, i zobaczyć jak to wygląda. Może ja, ja spróbuję jakoś niebawem też opublikować te statystyki bieżące, jak to wygląda na tę chwilę. Natomiast, natomiast jest bardzo wygodne, bo od razu wtedy wychodzi pewno czego nie ma? Eee, I system wymiany informacji jest czymś na pewno, gdzie e, moglibyście mi zasugerować w jaki sposób informować was o potencjalnych jakichś możliwościach współpracy z instytucjami, że ktoś wyraża chęć działania, natomiast no, ja też nie będę potwierdzała e, już teraz kolejnym instytucjom, że będziemy realizowali projekt, dopóki nie będę wiedziała, że znajdzie się grupa, albo jeden zaangażowany człowiek, który rzeczywiście będzie to robił, dlatego że no, to jest po prostu niemożliwe. Najlepiej byłoby, gdyby, gdyby każdy z tych projektów miał swojego opiekuna i większość z nich ma opiekuna, natomiast no, to się pomału rozwija i to Wczoraj, jak się zresztą poznaliśmy z Windiem, który wrócił z Muzeum Kolejnictwa, ja byłam zachwycona i pierwsze co powiedział, to bo jest bardzo dużo pracy. <grym> <grym> więc, więc tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o Outreach, ja jestem na razie w tym słaba. I jak myślę Outreach, to pojawia mi się żały luc Picard z takim wyrazem twarzy, więc, więc też wszelkie sugestie bardzo mile widziane. Podobnie jak moi przedmówcy, do czego się mogę przydać? Jeżeli ktoś ma pomysł albo szczególnie go kręci interesuje jakaś e, dziedzina, jakaś instytucja, jakaś sprawa, to ja bardzo chętnie spróbuję nawiązać kontakt z odpowiednimi ludźmi i przekonać, bo w przekonywaniu już mam do tego akurat spore, spore doświadczenie. I wychodzi to coraz lepiej, zwłaszcza, że same instytucje też patrzą na to, co się dzieje za granicą i widzą, że to się staje coraz bardziej popularne, że warto to robić, że to generuje różna ich strona, że mogą dzięki temu zapraszać nowych ludzi, z zewnątrz do swojego muzeum, organizować eventy i tak dalej, więc zdecydowanie można śmiało uderzać do instytucji. I oczywiście cała infrastruktura, która się z tym wiąże, podania listy, papiery, wytłumaczenie, o co chodzi, kiedy licencje, kiedy domena publiczna, co można, że muszą sami też wybrać, co udostępniać i po co. Zaraz chodzimy. 12 minut. A, no, będzie krócej. Natomiast, właśnie tak jak mówiłam, Szukam wsparcia, więc e, tak, bardzo chętnie przyjmę zgłoszenia e, działań z tymi instytucjami, które tam wcześniej były wymienione. Ja jeszcze raz powtórzę e, dokładnie kto i co. E, jeżeli macie jakiś w miarę pomysł e, konkretny, e, wystarczy napisać na jednej stronie, wejść na stronę na przykład internetową instytucji i stwierdzić, że spośród pięciu kolekcji tematycznych. Szczególnie interesuje mnie jedna. Miałoby to sens w kontekście Wikimedia Commons, bo na, na bazie tych zasobów możemy potem pisać takie, a takie artykuły. I to jest już jakiś plan. I na przykład realizujemy to, wie, nie wiem, indywidualnie albo w trzy osoby na przestrzeni trzech miesięcy, sześciu. Jak sobie to wyobrażamy? I wtedy już z tym planem jest o wiele łatwiej wrócić do muzeum i powiedzieć Słuchajcie, są ludzie, którzy to zrobią dla was za darmo, a wtedy musząc naprawdę za darmo i oni tutaj tak będą pracować? No tak, a no to świetnie. <śmiech> <śmiech> tak, tak, tak to wygląda. O wiele, o wiele trudniej jest robić to, co, co podejrzewam Daria robi w UK, gdzie to jest już wyższy poziom gdzie szkoli się pracowników instytucji do tego, aby oni potem szkolili swoich, swoją publiczność yy, i żeby oni sami jakby przejmowali odpowiedzialność za to, co się dalej dzieje. No ale my, powiedzmy, ja jeszcze nie jestem na tym etapie, ale być może do tego dojdzie. E, także tak, zachęcam też do adoptowania instytucji GLAM i właśnie kontroli jakości Wikimedia Commons. Szczególnie w przypadku zachęty do e, Polskiego Instytutu Kultury, no to może mniej. E, no i przede wszystkim archiwum to i Agat, bo tam jest już naprawdę dużo obiektów. W archiwum Murszy prawie 8 tysięcy, z zagadów 1500 około. E, I jeszcze dodatkowe 2 tysiące trudnych do zidentyfikowania zdjęć, które być może pochodzą z Agadu, być może pochodzą z, z innych archiwów. Więc yy, zdecydowanie, gdyby coś spośród tych zagadnień Was interesowało, to, yy, to się zgłoście. Poza <lugerne> <lugerne> tym Wikiprojekt, podobnie jak wszystko inne na Wikipedii, każdy może edytować, a robię to tylko ja. <lugerne> <lugerne> więc... Zapraszam! Nie Tak. Podobny eee, system no i pomocy też nie może drobnych, drobnych, Podobno, tak. drogę, powiedzmy mniej drobnych informacji. Eee, pierwsza jest taka jakby moja prywatna. Ja mam wizję, że na, na tę chwilę mamy podpisanych dziewięć porozumień o współpracy z instytucjami grupy. Ja bym chciała, żeby do końca, powiedzmy mniej więcej do końca roku, było 10, już tylko jedno, przyjmujemy już tylko jednego więcej na razie, ale za to tych 10 będzie porządnie rozkreślonych, uporządkowanych i rzeczywiście już zaczniemy robić także na bazie tych zasobów, które oni udostępnili, coś się dalej z tym dzieje. Eee, to by było naprawdę fajnie, o Muzeum Kolenictwa ja już mówiłam, natomiast dosłownie wczoraj przyszła informacja z Muzeum Narodowego w Warszawie, że właśnie podpisali porozumienie o współpracy z Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i są gotowi udostępniać o, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytania? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi, o sztuki, jeżeli chodzi o sztuki 21. jak to jest z Pana, bo niestety chyba większość, duża część tych utworów jest na żarmach, Jakie jest natury tych? Niektóre większe i takie powiedzmy bardziej progresywne muzea i galerie albo renegocjują umowy, albo przy zakupie dzieł sztuki od spadkobierców i od twórców podpisują umowy, które obligują wręcz muzeum do udostępnienia reprodukcji na wolnych licencjach. I to też oznacza, że trzeba z muzeum pracować, bo część będzie na copyright'ie, a część będzie już na tych umowach nowych, to jest w zachęcie, tak się dzieje. Muzeum Sztuki w Łodzi w niektórych przypadkach, więc też dlatego jest na razie dosyć mało tych udostępnionych dzieł, bo oni stopniowo przechodzą przez swój dział prawny i sprawdzają, co się nadaje do udostępnienia już na tych nowych zasadach. E, tak samo Małopolski Instytut Kultury. E, teraz w Dunkrze Sztuki się starają wprowadzić coś takiego i po Yy, tam w takim małym szkoleniu, właśnie już jak poszli do nowej, yy, do, do artystki, żeby kupić nowe dzieło, to już podpisali, bo podpisywali na licencjach w Commons, ale typu MCND. Więc to do niczego się nie nadawało. A teraz już yy, pierwszą umowę podpisali, yy, taką, gdzie reprodukcję muszą udostępniać na licencjach. Więc no tak się to odbywa. Następne pytanie to tak a propos właśnie e, sztuki XX wieku e, mam to co z Muzeum Kalisławicz taką długą dyskusję na temat tego, co dostępnie udostępniać, co nie udostępniać. Tutaj przede wszystkim kwestia jest taka, że muzea też trochę się boją z tego co widzę, boją się tego, że nie złamać praw autorskich. I tutaj jest jeden z takich też obszarów do zagospodarowania, czyli dopracować to, jak rozpoznawać, co jest objęte a na nie To, co ja też tam próbowałem w mailu wypisać, tak? na jaki sposób można powiedzieć do danego dokumentu, że on jest domain że na przykład był to dokument tworzony dla pkp który za jakiś tam w jakichś pewnych latach był instrukcją de facto rządową, więc był od razu jako, jako public domain Natomiast w wielu miejscach pojawia się ten problem, czy można coś opublikować, czy nie. I czasami ta, taka, ta, ta nieotwartość archiwum właśnie wynika z tego, że wiele dokumentów, które mamy, nawet często przedwojennych, robi się obawa, czy nawet rysunek tam jest nie z 20. który do wagonu parowego, Clayton, Limited itd., no to, to czy ten rysunek można opublikować? Bo być może nawet rysownik już dawno zmarł. Ale jeszcze ta firma albo jakiś następca prawny tej firmy jeszcze istnieje, może wąścić sobie prawo, że... Ale widzicie, bo ten, ten taki, tak ważnik sprzed 100 lat, to może byśmy w budować, to jest nowoczesny, no. No przede wszystkim, znać śmierci autora. To było pytanie czy komentarz? Zgadza. komentarz? tak. Nie, ale to, to Chcę powiedzieć, czy skomentować, czy nie. nie <grym> no, skomentować może <grym> nie. Generalnie to jest skomplikowane. Ja pamiętam, że parę lat temu byłam na takim też dłuższym spotkaniu z Jarkiem Lipczycem, który no, można go uznać za eksperta i który na połowę pytań odpowiadał najlepiej. Zapytać prawnika. <grym> Więc. Błańczy, to się płaci, że trzeba było sprawdzić przypadek po przypadku usiąść, zastanowić się, nie da się niestety metodą zero-jedynkową zrobić, a mało tego, jest jeszcze kolejne piętro problemu pod tytułem COMMONS, tak, bo nawet jak my sobie uznamy, że generalnie by można, to są kolesie na COMMONS, którzy powiedzą nie, nie, nie, nie, bo coś tam im nie paść, tak? no i, i z tym się też trzeba liczyć, bardzo, tak, zwłaszcza, że to musi być też teoretycznie w domenie nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych. Także to komplikuje całą zabawę. I tak jak mówię, ja na przykład miałem ten przypadek z tymi zdjęciami sejmowymi, kiedy ja twierdziłem, że według tego, co jest na stronie sejmowej napisane, i co na, o to odpowiedziała kancelaria Sejmu, można spokojnie te zdjęcia użyć. Ale. <śmiech> pewien kolega stwierdził, że jego to nie przekonuje, bo tam nie jest napisane klarownie, jak krowie na granicy, że to jest na wolnej licencji, albo to jest materiał urzędowy i on w związku z tym uważa, że to jest do wykasowania. Kancelaria w Sejmu już czwarty raz nie będzie. Przecież pisała i tłumaczyła jakiemuś człowiekowi, że już przecież napisali to raz, tak? On sobie życzy, żeby to napisać jakimiś innymi słowami. No i to jest ten, ten, ten problem, niestety z skomoc, który się ciągle wlecze, więc w momencie, kiedy na przykład my, my robimy tą współpracę, na przykład tak samo było z tym Muzeum Sztuki w Łodzi, tak, to też by od razu były pytania, a jak te umowa? Ja te umowy widziałem, tak, Bo to poszliśmy z Martą, oni nam te umowy po prostu położyli na stole i umowę po umowie cierpliwie żeśmy przeglądali i mówię, to jest ok, a to jest na przykład warunek niekomercyjności w umowie w, w, w, przeniesienia praw, więc odpada to. To ok, to odpada. Albo na przykład mieli stare umowy z 80. lat, gdzie nie było jeszcze pola eksploatacji internetowego, więc nie można tego wrzucić do sieci. I tak dalej, i tak dalej, żeśmy posortowali na to, co można i co nie można. Potem jeszcze oczywiście swoje zdanie miała prawniczka samego w muzeum i jeszcze na koniec się trzeba z komon, bo w komonz wątpliwości, że oni sobie tam ktoś mówił, żeby na przykład te umowy zeskanować, a to się już tego nie da zrobić, bo te umowy mają na przykład klauzulę poufności, tak, oni nam pokażą, ale nie pozwolili nam ani sfotografować, ani wynieść tych umów, ale umowy są w porządku, ja gwarantuję, że są, tak, no ale nie więcej nie jestem może robić? Muzeum gwarantuje, że samo bo muzeum przysłało maila na OTRS, tak jak to powinno być, że oni gwarantują, że oni jako właściciele majątkowe pokupili razem z prawami na określone pola i że to można, tak? I, I to jeszcze nie przekonuje, więc niestety z takimi bardzo wątpliwymi przypadkami, jak Ty tam opisywałeś, to może być niestety, no, trzeba by usiąść i case by, by case dokładnie przestudiować sprawę i to się tak nie da zrobić do za Słuchajcie, bo teraz tak, czas już praktycznie mija, jeszcze możemy jeden tuśtki komentarz i są jeszcze pytania. Jeszcze jedno pytanie. Właśnie, to nie to, to, żeby to jedynkowo, zarędy tylko Raczej, żeby mieć możliwość na tyle wypracowania tu lokalnie konsensusu właśnie, żeby się ochronić przede wszystkim przed tym, że ktoś z kołąca wpadnie na pomysł, że jednak tam jedno słowo mu nie pasuje. Wiedecie. Ale posłuchajcie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, o ograniczonym zakresie fakt, że istnieje ta taka jakby no mało, być może yy, nie wiem, fan yy, z tymi z papierami, z tym, że jakby to jest oficjalny partner to stowarzyszenia, to który podpisuje porozumienie, że wyraża dobrą wodę i tak dalej. Ale to trochę upraszcza sprawę też komoc. Dlatego, że wtedy widać, że to jest e, oficjalna współpraca grafiki, że pewnie z tą instytucją zostało to przedyskutowane i tak trzeba podać e, dowody i tak e, musi być pozwolenie od ERS, ugodni przypadka i tak dalej, ale jakby łatwiej to wtedy e, no, wytłumaczyć. Także do tego to też służy. Ja chciałam trzy słowa. A, nie, jest możliwość ładowania No tak, dobrze, jeszcze właśnie. Co muzea poza, poza zdjęciami archiwami mogą ewentualnie dawać? Co mogą? No reprodukcję reprodukcje obiektów płaskich to może być cokolwiek, czyli rysunki. Nie, nie rozumiem pytania. Czy znaczy chodzi mi o to, jak, jakie jest pole działania poza ewentualnie przekazywaniem archiwów i czy czegokolwiek. Bo z muzeami problem jest niestety taki, że a te prawa autorskie właśnie są takie, że. No, no to, to nie jest jasna sprawa. Albo muzea same wiedzą o tym, że mają potwornie duże archiwa, no bo tu jest taki bajzel przez x lat różnych zaniedbań, że teraz prostowanie tego w większości przypadków to no, jest taką łodną No i całe szczęście, bo gdybyśmy nagle zaczęli współpracować ze wszystkimi muzeami naraz... To się nie dało. To by nie było możliwe. Dlatego pytam jeszcze, jakie są inne obszary, w których można by było działać? No są obszary typu... Yy, trochę na zasadzie innych projektów, yy, może mniej, mniej jest z, z, tej, z tej działki. Fotodokumentacja na przykład. Ale oprócz zawsze oprócz przecież można pewne materiały dowiedzieć źródeł. Są przecież teksty, no. no, Ale nie, na, po kolei. Czego no, tak? to jest komentarz. Odpowiedź oprócz mm -hmm. zdjęć Możemy załadować pewne rzeczy, które są w, yy, w ramach pewnych archiurów, do źródeł. No, to jak macie no, jakieś tak, tak, to zgłaszę. Tak. tak. tak. Ja powiedzieć, to, bo nie każdy, to, wie, nie każdy wie, że mamy możliwość ładowania plików lokalnych. Jeżeli obawiamy się, że coś nie przyjdzie na komis, a jest zgodne z naszym polskim prawem i jest szansa, że nie to, tak to, u nas nie. możemy coś załadować lokalnie. Można próbować w każdym bądź razie, jeżeli faktycznie za jakimś plikiem to mamy problem na komisji. A, A, tam, jeszcze jedno pytanie, tak? Czy tak, pytanie? tak. Wydaje mi się, że w Polsce nie, ale czy gdzieś były próby współpracy merytorycznej z jakimiś instytucjami? Jakaś odniesienie yy, się do nas na przykład? No myślę, A, myślę to, że podentowy? zdecydowanie. Pewnie też Daria potem na ten temat będzie no mogła dużo opowiedzieć, ale yy, no, generalnie ja też mam nadzieję, że się takie coś wydarzy. Yy, próbowaliśmy, no bo taki trochę eksperyment wtedy w zachęcie, żeby powiedzmy na miejscu usiąść i rozwinąć samo hasło o zachęcie, ale generalnie no gdzieś za granicą jest dużo projektów, które polega na tym, że po prostu raz spotyka grupa i jedno hasło wspólnie yy, eksperci z muzeum wcześniej przygotowują źródła, mogą zrobić wykład z poprzedniego dnia, tydzień wcześniej, a potem od rana do wieczora grupa, nie wiem, 10 osób, tylko nad tym jednym tematem pracuje i wtedy ma, daje to szansę powodzenia. Także też gdyby zbliżała się, nie wiem, rocznica, coś wyjątkowego, co uważacie, że warto by było zorganizować, to wtedy trzeba to też planować z wyprzedzeniem 3 miesięcy minimalnie, ale można coś takiego zorganizować. Okay. dziękujemy Dobra. bardzo za bardzo ciekawy wykład. Mamy w tej chwili adres Marta Marina, która jest zaangażowana i też bardzo dziękujemy. Może wspomóc, może pomóc, może robić wspólnie. Tak? Więc te wszystkie pytania, które są, mamy w tej chwili osobę kontaktową i można to wszystko schać do przodu. Dziękuję jeszcze raz. Słuchacie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.